Molium. Wyznania mola książkowego. Rozdział 17. Witam serdecznie w kolejnym rozdziale Molium. Audycji dedykowanej wielbicielom książek, pasjonatom dobrej lektury, czy po prostu tytułowym molom książkowym. Podobnie do mnie. Książki są jedną z moich pasji, a ta audycja. Panowi rodzaj takiego mojego osobistego pamiętnika zawierającego nie tylko wydawałoby się takie stereotypowo recenzje, recenzje poszczególnych pozycji, ale tak naprawdę główną treścią tej audycji są moje różnorakie wrażenia z lektury, przemyślenia, do których różnorakie książki mnie inspirują, pełno, pełno, pełno dygresji i myślę, że jeżeli słuchałeś czy słuchałaś już Molium, to doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Jaki jest charakter, czy taki hmm, specyficzny, charakterystyczny styl tej audycji, czy podcastu. Hmm. A dzisiejszy odcinek, jeszcze sprawdzę, czy mi się wszystko nagrywa, dobrze? Hmm. Myślę, że się nagrywa. Dzisiejszy rozdział 17. Będzie a, tak naprawdę przerwą, przerwą, przerwą w wielkim cyklu waldenowskim, który spontanicznie i nieintencjonalnie pojawił się w molium i, i trwa od dobrych już kilku rozdziałów. Dziś czas na przerwę, taki, taki mały oddech, coś nowego. Ja niedawno skończyłem pewną powieść. I to jest świetna okazja do tego, żeby opowiedzieć kilka słów o niej właśnie. A tym samym troszeczkę odejść na chwilę od Waldenu, wyjść trochę z konkordskich lasów, odstąpić od Henry'ego, hmm, który za tym wszystkim stoi. I zająć się kim? Hmm. osocią znacznie bardziej współczesną, <śmiech> czyli Nealem Gaimanem. Hmm, Nio. Nio Gaiman to jest autor, z którym zetknąłem się, myślę, tak na poważnie po raz pierwszy przy okazji powieści Amerykańscy Bogowie. I tutaj taka dygresja totalna, dlatego że Dzisiaj nie, nie o amerykańskich bogach będę mówił tak naprawdę, tylko o zupełnie innej książce Neela. Niemniej jednak, tak słowem dygresji, jeżeli chodzi o amerykańskich bogów, to była trochę zabawna historia, dlatego że ja widziałem tą książkę niejednokrotnie, natrafiałem, ją, natrafiałem na nią niejednokrotnie, goszcząc, w hipermarkecie, gdzieś tam buszując po dziale z książkami i ona mnie zwykle dosyć intrygowała wówczas, kiedy widziałem ten tytuł, dlatego iż um, trafiało do mnie, że tam w notki, prawdopodobnie na Abvolucie czy w tył, że jest to jakaś taka książka hmm, fantasy jest tam coś takiego hmm, powiązanego mocno z współczesnością, czyli mamy z jednej... Mamy po taki... Um, hmm. Taką fuzję fantastyki ze współczesnością, czyli coś, co mi się kojarzy z tak zwanym realizmem magicznym, z całą twórczością Jonathan'a Karola, którego bardzo lubię. Niemniej hmm. jednak jakoś, jakoś coś mi tam nie pasowało i, i finalnie... Nie wkładałem sobie tej książki do koszyka przez długi czas. Przez długi czas się opierałem temu, aż w końcu, jakiś czas później, natrafiłem na tą książkę w formie audiobooka. Hmm. Czytanego zresztą przez mojego ulubionego lektora Maconiu. I tak pomyślałem sobie, że. Hmm, skoro ta książka sama do mnie przychodzi, tak bardzo chcę widocznie, no to może jednak warto dać jej szansę. Hmm. No więc uczyniłem to i finalnie, jeszcze tak dodatkowo fajnie wyszło, ciekawie, bo um, czas, w którym słuchałem tej powieści Amerykańscy Bogowie, zbiegł się w którymś momencie z czasem jej fabuły. Czyli jak w książce powiedzmy był okres Bożego Narodzenia, to mniej więcej mniej więcej, dosyć, dosyć było to zbliżone do czasu, w którym jej słuchałem. Także hmm, to było ciekawe. Zresztą to nie był jedyny raz, kiedy mi się coś takiego zdarza w trakcie lektury. Fajne uczucia wówczas. Takie bardziej realistyczne doświadczanie fabuły, kiedy otoczenie czy aura okoliczności otaczające głównych bohaterów dosyć mocno przypominają te, które otaczają mnie jako czytelnika czy słuchacza. Więc Amerykańscy Bogowie. Książka, która hmm na swój sposób właściwie na swój sposób jest kontrowersyjny. Jakbym miał powiedzieć, czy ja miałem jakiś efekt wow za jej przyczyną powstały, to <śmiech> raczej nie. Raczej nie. Raczej nie trafiła ona tak bardzo w mój gust. Ja zresztą nie jestem, nie gustuję w, w takim komponencie psychodeliczności. Czy, czy innych jakichś takich ciemniejszych komponentów. Takie dark side, ciemna strona w powieści, jakieś podrasowanie. To nie będzie nic grzecznego, czy, czy nic konwencjonalnego. Wiesz, dla mnie, jak tak myślę o, o amerykańskich bogach i o innych produkcjach, nie tylko Nila Gaimana, nie tylko nawet o tej, o której dzisiaj opowiem, która będzie głównym tematem dzisiejszego rozdziału Molium, to takim moim głównym przemyśleniem jest, czy konkluzją, że mi się generalnie nie podoba, nie jest w moim guście takie hmm, dorzucanie właśnie psychodeliczności czy agresji, czy przemocy do danego koncertu, czy to literackiego, czy to jakiegoś filmu, coś w tym rodzaju. Zauważyłem z pewnym niesmakiem, że Istnieje część produkcji, względem których mam zdecydowanie takie wrażenie, takie nieodparte wrażenie, że tam się wrzuca czy psychodeliczność, czy przemoc, czy jakąś agresję na pokaz. Po prostu na pokaz, żeby, żeby to się sprzedawało, żeby to było chwytliwe, żeby to robiło wrażenie. I to wywołuje we mnie niesmak, dlatego, że no, dlaczego, dlaczego akurat to ma być chwytliwe? Dlaczego akurat to ma się sprzedawać? To ma zbierać tak, tak wiele uwagi um, ludzi chodzących do kina, czy czytelników? Czy hmm, dlaczego akurat to? Wiesz, dla mnie książka dzisiejsza, o której będę mówił, już za chwilę, jest takim skrzyżowaniem Alicji w Krainie Czarów z Narnią, z opowieściami z Narni, z dodatkiem właśnie takiego wyraźnego psychodelicznego komponentu, gdzie mamy psychodeliczną aurę oraz mamy tą taką jakby to powiedzieć kontrastową, taką wręcz wyolbrzymioną niemalże Przemoc. Może przesadzam trochę, ale no, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że to jest robione po prostu na pokaz. Permanentnie. To jest trochę, czy było w moim odczuciu surrealistyczne, częściowo, ale z drugiej strony była ta przemoc. I celowo wspominam o Alicji w krainie Czarów. Czy, czy o armii, ale szczególnie o Alicji. Wiele jest podobieństw pomiędzy dzisiaj omawianą przeze mnie książką, a powiedzmy właśnie Alicją w Krainie Czarów. jest wiele stycznych punktów. Bardzo mi się kojarzą te pozycje ze sobą. Przy czym Alicja przecież powstała, chociaż powstała jako książka niby dla dzieci. Tak naprawdę w moim odczuciu ona jest dosyć taka uniwersalna i czytając ją ja nie mam takiego wrażenia, że ona jest taka dziecinna. Hm. Um, dla mnie ona jest ponadczasowa. Można ją czytać w każdym wieku. Ja mogę ją czytać w każdym wieku, w każdym czasie i, i czerpać z tego przyjemność, czerpać z tego satysfakcję. Zdecydowanie ponadczasowa książka to jest dla mnie. Ale w czym tkwi sęk? Sęks tkwi w tym, iż Alicji w kraju Czarów generalnie nie ma tej takiej przemocy na pokaz. Nie ma tej takiej permanentnej psychodeliczności. Jest surrealizm zdecydowanie, bym powiedział. Ale to wszystko jest w takiej komicznej częściowo atmosferze przekazane. Jak mamy na przykład tą postać, to chyba jakaś królowa była, czy coś, która notorycznie wykrzykiwała o ścinaniu głów, ściąć jej głowę, ściąć jej głowę, czy to, czy, czy jakieś inne jeszcze kwestie, no to, to wszystko generalnie nie było przedstawiane na poważnie, nie było odrysowane realistycznie, tylko bardziej właśnie jako taki hmm, pokręcony, poprzekręcany Świat, taka wersja świata po drugiej stronie lustra, ale hmm, nie tylko alternatywnego, co, co jeszcze takiego świata w krzywym zwierciadle. Taki totalny surrealizm. Jak gdyby to wszystko było jednym wielkim, takim bardzo, bardzo fantastycznym snem. Kogoś obdarzonego wielką wyobraźnią, która nie może się już doczekać aż jej posiadacz zaśnie, aby się po prostu rozchulać i zabrać go w jakąś spektakularną, epicką podróż. I dla mnie taką spektakularną, właśnie epicką podróżą jest Alicja w krainie czarów, ale nie jest ona dla mnie podróżą po psychodelicznych krainach, czy psychodelicznymi doświadczeniami. Ja tam ym, nie doświadczyłem Właśnie czegoś takiego, co kojarzyłoby mi się z taką przemocą na pokaz, realistyczną. Nic z tych rzeczy. To się czyta dosyć um, bezpiecznie, że tak powiem. To znaczy to nie brudzi czytelnika właśnie taką już wspomnianą tą agresją czy psychodelicznością. Dlaczego mówię o brudzeniu? Dlatego, że jeżeli nie, nie przepadasz za tego typu rzeczami. Na przykład powiedzmy jesteś wegetarianinem, no to możesz mieć możesz mieć na przykład jakiś wstręt do mięsa, czy, czy jakieś inne dyskomfortowe odczucia, kiedy stykasz się z daniami mięsnymi. To wcale nie musi być tylko ideologia wokół ochrony zwierząt. To może być podyktowane prawdziwym odczuciem jakiegoś wstrętu czy dyskomfortu w związku z mięsem. I hmm, wówczas to wygląda tak, że kiedy stawiony jest w Twojej bliskości jakiś talerz z czymś mięsem, z jakimś kurczakiem, czy coś innym, jakiś stek, czy coś, to możecie dosłownie, namacalnie odrzucać, delikatnie mówiąc możecie odechciewać w ogóle jeść. I tak dalej, i tym podobne. I podobnie z rzeczami, za którymi definitywnie można nie przepadać w kontekście własnego literackiego gustu. Um, mogą one stanowić mniejszy lub większy dyskomfort w kontakcie. I teraz, jeżeli chodzi o mnie, jako czytelnika, ja czasem, czasem idę na kompromis polegający na tym, że nie przekreślam książki tylko dlatego, że w cudzysłowie tylko, dlatego, że ona posiada w sobie taki psychodeliczny komponent. Oczywiście wolałbym, żeby nie posiadała jego, No ale jeżeli już posiada, nierzadko tak bywa, że dana pozycja, to co ma cała reszta tej pozycji jest dosyć atrakcyjna. Hm. I po prostu szkoda rezygnować z całej książki przez ten jeden komponent. I moja taka standardowa postawa w takich przypadkach jest taka, iż ja się staram do tego dystansować. Staram się nie przykładać specjalnej wagi do, do tego hmm, psychodelicznego komponentu, do tej realistycznej, czy wręcz nierzadko przerysowanej takiej Agresji skontrastowanej. Stara się do tego wszystkiego nie przykładać specjalnej wagi. Podobnie zresztą to nie musi być tylko agresja czy, czy psychodeliczność. To dotyczy właściwie wszystkiego, co nie jest w moim guście. Na przykład czysto takie, powiedzmy, czysto religijny komponent w Narni. To jest bardzo rzecz niszowa, śladowa i ukryta. I ona w Narni w książkach narnińskich, ona objawia się dopiero na końcu, i dobrze pamiętam. I przez większość czasu pewne rzeczy mogą się, mogłyby się w teorii skojarzyć, być może, z religią, ale w moim odczuciu to się nigdy nie rzucało w oczy. I jeżeli chodzi o mnie, to nigdy mi nawet nie przyszło nie przeszło samodzielnie, że tak powiem, przez głowy, żeby narnie odnosić w jakikolwiek sposób do, do religii, do chrześcijaństwa. Dopiero kiedy natknąłem się na jakieś tam jedno konkretne zdanie, które gdzieś tam pod koniec narni się znajduje, to to mi się dopiero wówczas skojarzyło wyraziście chrześcijaństwem i skłoniło mnie do myślenia, że aha, autor widocznie hmm w tą całą historię znacznie więcej tego, co mi się wcześniej nie kojarzyło z religią, ale wygląda na to, że on miał jednak takie religijne bardziej motywy, które za stworzeniem tej historii stały. I dopiero wówczas, jak, jak zdajesz sobie z tego sprawę, jest dosyć łatwo zidentyfikować poszczególne z tych motywów w całej powieści, w całym tym narniskim, kilkutonowym cyklu. Zresztą kiedyś nawet na, na jakieś opracowania w internecie, jakieś są stronki, były wówczas zresztą, na których były te hmm, analogie, odniesienia, coś, co mogłoby się kojarzyć definitywnie z chrześcijaństwem, z historią przedstawioną w Biblii i to było wszystko wymienione, wypunktowane, co takiego też jest w narni e, przemyconego. Hmm. Jeden ze sposobów interpretacji tej powieści. I teraz, jeżeli chodzi o mój gust, hmm, ja mógłbym więcej, ja mógłbym się powiedzmy, mógłbym stracić moją sympatię do, do tego cyklu narnińskiego w związku z tym, że. Hmm, Mógłbym sobie powiedzieć, że aha, to tak naprawdę chodziło o to, żeby, była, żeby to była jedna wielka religijna, moralizatorska opowieść. I mogłoby mnie to teoretycznie zniechęcić, że jakiś religijny podtekst to mogłoby mieć w sobie, że to był zamysł autora. I hmm, w związku z czym ja już nie czytam fantastycznej, bardzo w moim guście koncepcji, <śmiech> tylko, tylko coś takiego jak szkółka niedzielna, y, zakrojona na szeroką skalę, w formie jakiejś baśni, z morałem, czy z morałami. Mogłoby mnie to teoretycznie zniechęcić, ale hmm, w praktyce absolutnie mnie to nie zniechęciło, dlatego, że y, po pierwsze, to było bardzo śladowe. To jak mówiłem, to uświadomienie sobie ewentualnego związku z religią, z tym pseudomoralizatorstwem, jakimś takim. Oczywiście to, to brzmi troszeczkę hmm, pejoratywnie, negatywnie. Jak ja mówię o moralizatorstwie, ja nie mam tego na myśli. Po prostu nie mam na myśli ujęcia tego w negatywie. Nie mam teraz po prostu lepszego słowa. Ja jestem jak najbardziej za za tym, co autor Narni zrobił, jeżeli chodzi o to motywowanie się religią. Wręcz hmm, jak o tym myślę, to mnie to ekscytuje. Dlaczego? Dlatego, iż Biblia nigdy nie wydawała mi się popularną książką, że tak powiem. To znaczy... Mam przez to na myśli, że nigdy nie wydawała mi się pozycją, po którą każdy chętnie sięga od tak, że naprawdę jest zainteresowany tym, co tam jest, że to się czyta, że to jest modne, że to jest po prostu, że to wzbudza prawdziwe zainteresowanie wielu, wielu osób, a nie tylko bo wypada, czy, czy jakieś takie już mocno, mocno przykurzone, podyktowane bardziej tradycją, i obrządkiem, niż, niż prawdziwym zainteresowaniem wspomnianym. Więc Biblia jawiła mi się zawsze jako taka bardzo poważna również pozycja, absolutnie nie jako coś przystępnego, już o modnym, um, nie wspominając powszechnym takim, po który wypada sięgać w sensie nie tradycji, tylko w sensie właśnie takim, jak się na przykład czyta Nila Gejmana w związku z tym, że Tężeniu, jest dosyć popularnym autorem. Tak myślę. Hmm. Więc Biblia mi, się, Biblia mi się kojarzyła jako taka dosyć niedostępna pozycja. Niemniej jednak jest tam zawartych mnóstwo mądrości oczywiście. Mnóstwo fascynujących opowieści. Co robiło na mnie wrażenie, jak słuchałem w życiu różnorakich audycji, powiedzmy, które przybliżały poszczególne biblijne opowieści. To mnie non-stop, notorycznie zaskakiwało, że tak? Coś takiego jest w Biblii? Naprawdę? Niesamowite, nie powiedziałbym. Hm. Ja Biblii nigdy nie przeczytałem w całości, tylko nawet gryzłem i to delikatnie, delikatnie, dawno, dawno temu. Więc to, co ja słyszałem kiedyś, kiedyś tam chodząc do kościoła, czytanego na nabożeństwach, no to, to, to było, to były śladowe ilości. To było bardzo mało, zdecydowanie. I na tyle to było mało, że. Wielokrotnie miałem taką sytuację, właśnie słuchając jakiejś audycji, oglądając jakieś programy o Biblii, które przybliżały różnorakie opowieści biblijne, to non stop byłem zaskakiwany mocno, że coś takiego jest w Biblii opisywane. I do dzisiaj czasem natrafiam nawet na, na kolejne biblijne odkrycia i się głęboko dziwię, jestem pod wrażeniem. I teraz, jeżeli chodzi o Narnię, to Narnia w tym kontekście religijnym ekscytuje mnie pozytywnie w takim znaczeniu, że jest ona takim, taką formą rozpopularyzowania Biblii. Czy, czy, czy idei pewnych w niej zawartych, pewnej historii, pewnej mądrości, pewnego przesłania. Narnia jest już jak najbardziej przystępna, chwytliwa, atrakcyjna. Innymi słowy, jest to taka dosyć hmm, komfortowa forma podawania Tobie na tacy tej takiej ciężkiej, ciężkiej, poważnej, biblijnej koncepcji. Po prostu ktoś to przekazał znacznie bardziej hmm, przystępnie, i to, I to w taki sposób, że nawet, żeby nawet trafiać do najmłodszych, żeby już od najmłodszych lat, że tak powiem, zasiewać pewne ziarno w młodych ludziach, stykających się z narnią, które będzie mogło o wiele łatwiej wzrosnąć z biegiem czasu, jeżeli te osoby będą... Wychowywane w duchu chrześcijaństwa i będą chciały podążać dalej tą drogą, to im może być łatwiej, to może być dla nich istotnym ułatwieniem, mieć takie sympatyczne, pięknie rozmalowane, namalowane hmm, przedstawienie idei biblijnej. To może być bardzo atrakcyjnym startem dla tych osób, czy punktem odniesienia później w życiu, jeżeli będą te osoby traktowały religię poważnie, jeżeli będzie dla nich czymś istotnym, prawdziwie, znacznie bardziej niż tylko z takim pustym, tradycyjnym rytuałem, który się wykonuje mechanicznie. I to wszystko. Hmm. Więc dla hmm, hmm, każdego prawdziwego chrześcijanina, to może być, czyli dla takiego, jak mówię, prawdziwy chrześcijanin, to mam na myśli kogoś, kogo chrześcijaństwo porusza. Kto czuje to chrześcijaństwo w sercu, dla kogo to chrześcijaństwo jest stylem życia. To dla takich osób narnia może być moim zdaniem atrakcyjnym wprowadzeniem. Już, już od dzieciństwa atrakcyjnym wprowadzeniem do idei biblijnej. Hmm. Więc wracając teraz do mojego gustu, mówiłem, że mnie mogłoby to teoretycznie zniechęcić, chociaż um, dlaczego ja mówię, że mnie by mogło to zniechęcić? Dl dlatego, że ja sięgałem sponarnie i nie miałem absolutnie intencji sięgać po pozycję, która będzie mi przekazywała coś, taką, coś takiego, taką warstwę moralną na religijnym gruncie. I ja po takie pozycje generalnie nie sięgam, gdyż nie mam takiego właśnie podłoża, żeby czuć to chrześcijaństwo czy jakąkolwiek inną religię w sercu. Więc, więc nie jestem odpowiednią grupą docelową do tego, żeby wybierać tego typu pozycje. Więc mogłoby mnie to w teorii zniechęcić. Ale w praktyce mnie to nie zniechęciło, dlatego, że było tak wiele piękna, tak wiele świetnego konceptu, który bardzo przypadł mi do gustu. Tak wiele tego było w Narni. To mnie oczarowało. Ja z tego czasu zresztą opowiadałem w Molium o tym gdzieś tam Napomknąłem, iż narnia wpłynęła na mnie do tego stopnia, że dzisiaj w tym życiu za każdym razem, kiedy przychodzi zima, widzę to wszystko pokryte śniegiem, to ja się z automatu czuję, jak w narni. Z automatu się czuję tak, jakbym za chwilę przekroczył jakiś magiczny próg. Tak jak bohaterowie przeszli przez szafę, czy przez obraz. I, I bym miał się znaleźć już za chwilę właśnie w całkiem innym świecie. W takim świecie, który z jakiegoś powodu bardzo mnie pociągał. To jest fascynujący koncert. Fascynujący, jak o tym myślę. Hmm. Miło to się wspomina. Jak jeszcze teraz przypomnę sobie że przecież ci bohaterowie spędzili tam w Narni tak wiele czasu, a jak wrócili, to w świecie realnym wyglądało jakby nie minęło prawie w ogóle nic. Chwila, czy tam jak dokładnie było przedstawione, nie pamiętam już. W każdym razie, no ha, miło mi się wspomina Narnię. Bardzo miło. I sympatycznie. Więc y, tak jakby... Angażując się w tą dygresję dotyczącą książek czy jakichkolwiek innych pozycji, które posiadają w sobie coś, jakiś komponent, który niekoniecznie jest w moim guście, to nierzadko właśnie było tak, że ja mimo wszystko sięgałem po te pozycje, w związku z tym, że cała reszta, było tam coś, co mi się bardzo podobało, było tam coś innego, co było w moim guście bardzo. Tak z rękawa inne przykłady takich pozycji. To na przykład seria od Junie, czyli ta wielka, wielka saga science fiction od Junie. A już szczególnie te hmm, tomy autorstwa Brian'a Herberta i Kevina J. Andersona, gdzie, no, bardzo trudno nie mieć takiego wrażenia, że oni tam robią pewne rzeczy na pokaz. Yy, bardzo wyolbrzymiona agresja czasem i psychodeliczność. No to nawet, nawet z tego nie zrezygnowałem, dlatego, że hmm, są tam inne komponenty, które mnie bardzo fascynują. Ja się w Dunie zakochałem dawno temu i wówczas wówczas żartobliwie rzecz biorąc złożyłem takie ślubowanie sobie, że ja z Duny i Uniwersum wszystkie tomy Przeczytam. Koniecznie. Koniecznie. No i dotrzymuję sobie słowa. Cały czas jestem w trakcie tego dunowego uniwersum po dziś dzień. Gdzieś tam tylko przeplatam innymi pozycjami. I tak dla ciekawości jako ciekawostkę powiem, że hmm, właśnie nadszedł czas w moim życiu, aby po kolejny tom Dune'y sięgnąć. Ha! I to będzie tytuł Łowcy Dune'y, który stanowi pierwszy z dwóch tomów kontynuacji oryginalnego sześcioksięgu Franka Herberta. Jeżeli interesuje Cię saga science fiction, wielka saga science fiction o Dune'ie, Zapraszam serdecznie do słuchania rozdziału Molium w całości, a może w wielkiej części, Dunie dedykowanego. Hmm, pewnie wrzucę link do tego rozdziału w notatkach do dzisiejszego odcinka. Więc Duna jest przykładem właśnie takich pozycji, które zawierają w sobie jakiś komponent nie w moim guście, a po której jednak sięgam, gdyż z drugiej strony. Znajduje się w nich coś, co mi się bardzo podoba, co mnie fascynuje, ekscytuje. Ja o diunie samej mógłbym mówić, a mówić. Ha, ha, Bardzo, bardzo dużo bym mógł mówić. To jest niesamowite dla mnie. Ten cały diunowy temat. Inny przykład. Twin Peaks. nasteczko Twin Peaks. Um, w formie serialu telewizyjnego. swojego czasu odświeżyłem sobie tą serię, gdyż po raz pierwszy oglądałem ją bardzo, bardzo dawno temu i prawie nic z tego nie zapamiętałem. Prawdopodobnie byłem wtedy małym dzieckiem. Natomiast jakiś czas temu odświeżyłem sobie ten serial i oczarował mnie. Ha! Oczarował mnie jego niesamowity klimat. Wielka, wielka, niesamowita unikatowość ja się, ja się spodziewałem dużo psychodeliczności, dużo takiej ciemności i mroku. Natomiast to, co otrzymałem, to wcale nie było to. Tam owszem, był ten psychodeliczny komponent, ale on wcale ośmieliłbym się na twierdzenie, że nie dominował. Tam było wiele, nawet czegoś, co bym się mógł pokusić określenie, że było to sympatyczne, wiele sympatii, takiego, takiej swoistej, sympatycznej aury. Wspomnijmy chociaż scenę, w której jeden z głównych bohaterów, taki chłopak, siedzi z gitarą w towarzystwie dwóch pięknych dziewcząt i śpiewa taką charakterystyczną piosenkę, która no stąd mi chodzi po głowie. Ach, niesamowite. Niesamowita scena, ale nie jedyna, inna scena, która ma dla mnie wiele, wiele takiego sympatycznego uroku z Twin Peaks, to jest scena, w której jedna z głównych bohaterek, takie też atrakcyjne dziaszcze w moim guście, sobie po prostu tańczy, chyba nawet bez muzyki ona to robiła. Ona miała takie fazy, że po prostu sobie tańczyła, tak znikąd nagle. Jak teraz to wspominam, to czuję się zauroczony znowu Twin Peaksem i bardzo czuję taką potrzebę namacalną, żeby znowu po to sięgnąć i sobie przypomnieć. Dlatego, że Twin Peaks ma, miało dla mnie wiele, wiele, wiele takiego uroku, zupełnie niepowtarzalnego. Ja czegoś takiego nie widziałam nigdzie indziej. Nigdzie indziej. Więc to jest dla mnie fenomen. I pomimo faktu, że że tam się znajduje ten komponent psychodeliczny, taki totalnie też wykrzywiony, nie, nie, nie, nie jako właśnie z Alicji w Krainie Czarów, jak wspomnę, jak powiedzmy główny, też się ten detektyw trafia na taką jakby drugą stronę, no to tam, tam już mamy taki troszeczkę hardcore psychodeliczny, co on tam spotyka, jakie tam obrazki, jakie wizje, to pomimo tego, pomimo tego jednak było wystarczająco dużo atrakcyjności i uroku w Twin Peaksie, żebym zdecydowanie nie chciał z niego rezygnować. Byłoby to wielką szkodą dla mnie. Więc łatwiej jest po prostu przymknąć oko na pewne rzeczy i zabrać to, co jest atrakcyjnego, to, co lubię, niż po prostu odrzucić, bo nie jest idealne. Więc hmm, wracając do do amerykańskich bogów, czy do Mina Geimana, czy do dzisiejszej książki, już za chwilę zdradzę jej tytuł, to tam też mamy właśnie ten psychodeliczny komponent, z względem którego przymknąłem oko. Psychodeliczny i, i, i ta agresja, co, o której mówiłem, to przerysowana. Przymknąłem oko ze względu na, na to wszystko, co w moim guście jak najbardziej było. No i teraz do rzeczy, żeby już nie wchodzić w temat amerykańskich bogów bardziej, bo to jest, to jest zupełnie inna bajka. Hmm. Chociaż, chociaż, chociaż, jeszcze jedna krótka dygresja, przypomniało mi się coś bardzo istotnego, co chciałem powiedzieć o amerykańskich bogach. Mianowicie, jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana twórczością Nina Gaimana, to amerykańscy bogowie zostali czy ta książka została wydana w formie audiobooka polskojęzycznego, dostępnego na łamach katalogu audiobooków. On poczytał blogspot.com bez polskich liter, czyli zamiast EUL. A ja tam w notatkach wrzucę adres. I powodem, dla którego wspominam o tym audiobooku, dostępnym do darmo, bez żadnego zakładania konta zresztą, po prostu wchodzisz na stronę, ściągasz i słuchasz, Powodem, dla którego wspominam o tym audiobooku amerykańskich bogów, jest to, iż ten konkretny audiobook został nagrany w bardzo specyficzny sposób, inny niż cała reszta, um, czy większość, ogromna większość audiobooków nagrywanych przez tego konkretnego lektora. Mianowicie większość audiobooków jest nagrywana po prostu w taki konwencjonalny, standardowy sposób, to znaczy po prostu słyszysz głos lektora, który czyta książkę to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o amerykańskich bogów, to lektor, który nagrywał tę książkę, czyli Mako mój ulubiony lektor, zdecydował się o pewien bonus, dodając warstwę hmm, pewnych efektów dźwiękowych tu i ówdzie. On nie dał podkładu muzycznego, który byłby non-stop obecny, ale tu i ówdzie powrzucał subtelne takie bonusiki dźwiękowe, kawałki utworów wspomnianych w książce. Po prostu starał się odmalować dźwiękami poszczególne opisywane sceny. I to był dla niego taki eksperyment, a dla mnie jako słuchacza... Hmm, to mnie oczarowało. Jak ja słuchałem tej książki, to jeżeli chodzi o mój indywidualny gust, to mi się słuchało takiej formy fenomenalnie. To po prostu radykalnie podbiło mi realizm wczuwania się w akcji. Ta książka po prostu o wiele łatwiej było w nią wejść, czy inaczej, o wiele bardziej można było w nią wejść, że tak powiem, dzięki tym zabiegom, które Mako zrobił, dzięki tym różnym dźwiękom, gdzie czytasz, powiedzmy, scenę, która, która ma miejsce w jakimś barze i jednocześnie słyszysz odgłosy baru jakieś. Hmm. Czy czytasz... W której główny bohater jedzie samochodem, i słyszysz, jak on jedzie tym samochodem. Słyszysz charakterystyczne dźwięki, które temu towarzyszą. Czy powiedzmy, idzie po śniegu, i normalnie słyszysz realistyczny odgłos, ugniatanego pod stopami bohatera śniegu. No i tam mnóstwo jest takich smaczków w tym audiobooku. Wyszło fenomenalnie w moim odczuciu i fantastycznie właśnie przekłada się na odczucie realizmu w trakcie lektury tej książki. Dlatego serdecznie polecam i dlatego właśnie przywołuję w dzisiejszym MOLIUM jako jeszcze jedną z dygresji wspomnienie o wersji audio powieści Mila Geimana pod tytułem Amerykańscy Bogowie. Jeżeli chodzi o katalog audiobooków, na ramach którego znajduje się ta pozycja to można tam również znaleźć, co ciekawe, jeżeli amerykańscy bogowie przypadną tobie do gustu, możesz znaleźć taki smaczek w formie opowiadania Nila Geymana, które stanowi niejako kontynuację amerykańskich bogów. Taka krótka forma, też się zapoznałem z tym. Było ciekawie na swój sposób. Hmm. Tyle dygresji i Teraz chciałbym już przejść do, do tego wspomnianego psychodelicznego skrzyżowania Alicji w Krainie Czarów z opowieściami z narni. To jest książka pod tytułem Nigdzie bądź. Czy oryginalny tytuł Neverwhere. Nigdzie bądź. Swoisty tytuł hmm. wiąże się z tym Kilka takich anegdotek, ciekawostek. Najbardziej przyjemna dla mnie dotyczy tego, dlaczego ja sięgnąłem po tą książkę. Hmm. To, ma zresztą, to ma zresztą związek z, z premierą nowej odsłony wspomnianego katalogu audiobooków, o czym opowiadałem gdzieś kilka rozdziałów temu w Molium. O nowej odsłonie, że ów katalog audiobooków rozwija się bardzo ładnie i jakiś nie tak długi czas temu miała swoją premierę jego nowa, nowa, zupełnie nowa odsłona, gdzie ten katalog teraz wygląda znacznie przystępniej, jest znacznie bardziej użyteczny, stał się znacznie bardziej praktyczny, znacznie bardziej atrakcyjnie prezentuje tysiące, no może nie tysiące, ale setki tych godzin nagrań. To mamy już powyżej 1500-1600, powyżej godzin. O ile dobrze pamiętam nagrań. Mnóstwo książek, mnóstwo pozycji. Teraz to wszystko jest bardzo ładnie, praktycznie, przejście prezentowane i sympatycznie. Podoba mi się. Miałem zenę któregoś razu jako projektant, designer, web designer, grafik, jako, jak to ująć, gdyż się tym również tym życiu zajmuję, projektowaniem stron internetowych, grafik itp. Miałem kilka w wene, żeby po prostu siąść i przeprojektować cały ten katalog do całkowicie nowej formy. I to zrobiłem. I <śmiech> miałem jednocześnie, jeżeli chodzi o moją pasję książkową, to miałem jakieś tam plany, żeby konkretne inne książki czytać, czy słuchać w najbliższej przyszłości. Ale w międzyczasie Mako zapowiedział nagranie Nigdzie bądź, gdzie kiedy ja się dowiedziałem, o czym ta książka jest, to bardzo mnie to pozytywnie zaintrygowało i hmm, czułem zdecydowanie, że potrzebuję się mieć po tą książkę. Opis, czy, czy koncepcja zarysowana w krótkim opisie który gdzieś tam sobie wyszperałem na Google. Porwały mnie, czy porwał mnie tamten opis. Hmm, rozentuzjazmował i zdecydowanie chciałem sięgnąć po tą książkę. Przeszkadzało mi tylko to, że miałem zupełnie inne plany literackie. To znaczy miałem zupełnie inne plany, zupełnie inne pozycje wybrane do czytania, przysłuchania na najbliższą przyszłość. Więc sobie zdecydowałem, że nie. no Nie może tak być, że ja będę czekał w długi czas na Nigdzie Bądź, które pojawi się już pewnie niedługo, gdyż Mako dosyć szybko nagrywa, mam takie wrażenie, te audiobooki dosyć sprawnie mu to wychodzi, więc no, pomyślałem sobie, że nie mogę, nie chcę nie chcę, nie chcę tak bardzo oddalać od siebie perspektywy lektury tej książki ona mnie ekscytuje chce za tym iść, chce za tym podążyć chce ją sobie zafundować tu i teraz teraz, teraz, zaraz jak tylko wyjdzie Dlatego, że pomyślałem sobie, dobrze byłoby sprawić sobie prezent. Opowiadałem już, tak myślę, z Molium, o takim skojarzeniu, które mam bardzo pozytywne z otrzymywaniem książek w prezencie, szczególnie pod koinkę. Gdzieś tam z dzieciństwa zapisało się w mojej pamięci bardzo, bardzo pozytywne, pełne uroku, skojarzenie, gdzie ja po prostu uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam otrzymywać książki po dziś dzień w prezencie. Jest to dla mnie najlepszy chyba prezent, jaki, jaki można mi sprawić. To po prostu jakaś książka. To hmm, chociaż dzisiaj, chociaż dzisiaj żeby, żeby dopełnić jakby obrazu, dzisiaj nie czytam książek już od dawna w formie papierowej, więc to raczej nie będzie aktualne stwierdzenie, że to, to dzisiaj jest prezent najlepszy. Raczej skojarzenie jest najlepsze. Ktoś dzisiaj już nie kolekcjonuję książek w formie papierowej, nie czytam ich w formie papierowej, tylko słucham w formie audio. Więc hmm, audiobook jako prezent. <śmiech> to by była ta dzisiejsza forma. To tak goło ścisłości. No, ale wracając do nigdzie bądź, postanowiłem właśnie iść za tym pozytywnym skojarzeniem z dzieciństwa oraz użyć jako pretekstu tego, że właśnie co skończyłem projektować zupełnie nową wersję katalogu audiobooków, czyli jakby kolejny nowy projekt w moim życiu, z którego jestem bardzo zadowolony, jak mi wyszedł finalnie, więc pomyślałem sobie, że warto to sobie wynagrodzić, warto sprawić sobie jakiś prezent. A nigdzie bądź był świetnym kandydatem na to. Świetnym kandydatem ekscytował mnie i jak to się mówi, nie mogę się doczekać, tylko zacznę zgłębiać tą powieść. Hmm. Ona mnie bardzo intrygowała, już, już z takich właśnie podstawowych opisów gdzieś tam wspieranych na sieci. No więc w ten sposób do nigdzie bądź trafiłem. Jest jeszcze jedna anegdotka, kiedy Mako wspominał o tej książce na swoim blogu, to zrobił to w taki sposób, którego ja początkowo nie rozumiałem. Ja wtedy jeszcze w ogóle nie słyszałem o, o książce Nigdzie Bądź. I treść postu, który Mako napisał, tytuł postu zresztą był w toku Nigdzie Bądź. I nawet nie wiem, czy to nigdzie bądź słowo było ujęte w cudzysłów w tamtym tytule. I to mnie bardzo zmieniło. Ja po prostu nie skojarzyłem. Że nigdzie bądź jest tytułem książki. I nie mogłem za bardzo zrozumieć, o co chodzi z tym tytułem. postów w toku nigdzie bądź. A w treści w treści jeszcze gorzej, bo jakieś pani drzwi, jakiś London Pod. Hmm. Hmm. Takie dziwacznie bardzo brzmiące fazy. I początkowo myślałem, że Mako pokusił się o jakąś szaradę, jakąś zagadkę słowną łamigłówkę, którą co bardziej docierpliwi czytelnicy mieliby rozwiązać i na coś natrafić w efekcie. Więc zrobiłem research y, pointrygowany i zdałem sobie sprawę rychło, że to żadna zagadka, tylko faktycznie istnieje Londyn pod, tak jak i zresztą Londyn nad, istnieje pani drzwi, oraz istnieje nigdzie bądź. Tak, i to to było pierwsze duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o tą pozycję Nina Gejmana. Hmm. Ciekawostka na temat tej powieści. Zresztą to nie było jedyne zaskoczenie, o którym teraz opowiedziałem, tam jest jeszcze kilka innych, kilka innych zaskoczeń się kryje i właśnie teraz o nich opowiem. Mianowicie, hmm, geneza powstania tej powieści. Ta powieść, początkowo myślałem, że gdzieś tam natrafiłem na jakieś informacje, że istnieje serial pod tym samym tytułem, i początkowo myślałem, że ona została zakranizowana, jak, jak wiele innych. Natomiast okazało się, że w tym przypadku mamy do czynienia z odwrotną zupełnie sytuacją kiedy to najpierw, najpierw powstaje serial telewizyjny, a właściwie gwoli ścisłości mini-serial, gdyż jest to produkcja licząca sobie tylko sześć odcinków. Więc w tej sytuacji konkretnie powstał najpierw serial, do którego Neil Gaiman został poproszony o napisanie scenariusza. Scenariusza na serial fantasy. A dopiero później na kanwie tego powstała cała powieść, również autorstwa Nila i to się pachowo nazywa tak jakby po polsku rzec upowieściowienie. Hmm. Upowieściowienie w serialu. I, czyli stworzenie powieści na, na podstawie scenariusza do takiego miniserialniku. Tak powstało Nigdzie bądź, hm. w którym autor rozwinął pewne wątki, czy jak czytamy na Wikipedii, pewne rzeczy poprowadził tak jak pierwotnie chciał. Nie wszystko się bowiem udało zrealizować tak, jak on sobie życzył o w oryginale e, podczas tworzenia serialu. Więc e, pisząc książkę, on miał już jakby pełną swobodę, żeby rozrysować pewne wątki czy sceny dokładnie tak, jak zamierzał pierwotnie, jak też uczynił. Powstała książka, um, którą jak myślałem, jak mógłbym spuentować, to właśnie przyszło mi na myśl już to porównanie z Alicją w Krainie Czarów i Narnią, gdzieś jaka, jakaś fuzja obu tych koncepcji plus y, taka obfita, obfita szczyta y, jakiejś takiej psychodeliczności z taką hmm, przemocą na pierwszy plan gdzieś tam wyprowadzoną. To jest oczywiście tylko komponent, ale jeżeli miałbym powiedzieć, że tej przemocy jest mało, śladowa ilość w tej książce, to myślę, żebym bym przesadził. Um, jeżeli ktoś bardzo nie lubi takich rzeczy, to hmm, może być problem. Nie każdemu może udawać się przymykać oko na takie rzeczy, jakie mamy tam opisywane. Hmm. Cóż mógłbym, czy chciałbym opowiedzieć o samej książce, samej koncepcji przedstawionej w Nigdzie Bądź. Co mnie tak, tak naprawdę zafascynowało tam, gdyż jak wspominałem, już czytając zdawkowe, bardzo zwięzłe opisy poczułem pewien entuzjazm do tej książki zew, żeby po nią sięgnąć. Hmm. Otóż no, mamy, mamy tam obecny, w ogóle cała ta powieść jest stworzona wokół takiego motywu, który ja bardzo, bardzo lubię w fantastyce. Mianowicie motyw przechodzenia, istnienia jakichś alternatywnych światów, do których bohater czy bohaterowie przechodzą, przenoszą się i tam sobie Psocą, mają mają różnorakie przygody, odkrywają specyfikę tego alternatywnego świata. Jest to, innymi słowy, odkrywanie czegoś zupełnie nowego, co nie jest przewidywalne tak bardzo, jak tak zwana konwencjonalna szara rzeczywistość. Coś bardzo nowego, czyli coś, co, co rządzi się też własnymi prawami, a, a jeżeli jeszcze dodamy jakiś, podkręcimy sobie suwaczek poziom surrealizmu dosyć wysoko, no to te prawa, jakimi się rządzi taki alternatywny świat, mogą być dosyć pokręcone. Dosyć pokręcone, wykrzywione, jak właśnie takim krzywym zwierciadla ze strony miasteczku w pokoju luster, to nigdzie bądź sporo tego dostajemy. Hmm. Um, tak jakby hmm. autor dosyć dosyć szeroko puścił wodze fantazji, tworząc, kreując świat Londynu pod, bo tak to się nazywa w tej powieści. Londyn pod. O co chodzi z tym Londynem pod? Generalnie, oficjalnie akcja Nigdzie Bądź dzieje się w Londynie. Ale okazuje się, że Londyn to tak naprawdę niejako dwa światy. Jednym z nich jest świat, które moglibyśmy umownie określić mianem rzeczywistego, realnego i to jest świat Londynu nad. No taki, taka po prostu konwencjonalna rzeczywistość. Natomiast drugim z tych światów jest Londyn pod, które wydawałoby się, że znajduje się pod geograficznie, dosłownie pod Londynem, czyli jakieś podziemia, kanały, takie rzeczy. Ale w praktyce szybko można się domyślić, że chodzi tak naprawdę o coś znacznie więcej, co mogłoby się kojarzyć bardziej z innym wymiarem, niż tylko po prostu z kanałami, czy jakimiś grupami, tego typu rzeczami. Hmm. To jakby inny wymiar i ten London Pod jest w ciekawy sposób spleciony z Londynem Nad w takiej formie, która mogłaby trafiać, tak przypuszczam, do graczy komputerowych, szczególnie tych, mi się to kojarzy ze starymi grami, jak powiedzmy, kiedyś były takie gierki na konsolę. Nawet nie tylko te najbardziej popularne, co to takie pospolicze, typu Pegasus. Ja się zagrywałem kiedyś w Pegasusa, różne gierki i um, jeżeli nie wiesz, czym, czym jeszcze był Pegasus, to było takie pudełko, które podłączało się do telewizora yy, i po prostu można było sobie grać, wkładać tam do tego Pegasusa tak zwane kartridze, takie jakby kasetki i można było odpalać na telewizorze gry i sobie grać. Czasem nawet nic nie trzeba było wkładać. Niektóre te Pegasusy miały w sobie już zakodowane gierki. W każdym razie część konceptów Nigdzie Bądź bardzo się pojawia z tymi grami. Z tego Pegasusa i prawdopodobnie nie tylko na tej platformie były właśnie takie wymysły w tych grach, że powiedzmy jako bohater gierki szłeś, czy szłaś sobie w jednym miejscu, już za chwilę byłaś zupełnie gdzieś czy byłeś zupełnie gdzieś indziej. Tak automagicznie. No automagicznie. Nigdzie bądź mamy takie przykłady, mamy mamy, powiedzmy, przykłady, gdzie gdzie bohaterowie wspinają się bodajże właśnie w jakimś tunelu podziemnym wspinają się po drabinie w górę, żeby wyjść, niby logicznie wydawałoby się na powierzchnię, to powinna być przecież no, nie tak wysoka drabinka. Ale nagle, w którymś momencie, jeden, jedna z postaci ostrzega drugą, żeby po wyjściu na światło dzienne na tej drabinie nie patrzała w dół. Gdzie? No, to się wydaje dosyć niezrozumiałe i nielogiczne, dlaczego miałaby nie patrzeć w dół. Oni wychodzą wychodzą na światło dzienne, no i to troszeczkę za spoileruje. Uchylę części niespodzianki i powiem, że oni nagle w tym momencie znajdują się nie tak jakby się logicznie wydawało, po prostu na powierzchni, gdzieś na jakiejś ulicy, czy na chodniku, tylko znajdują się, no, owszem, nadal na drabinie, ale przyczepionej do, do jakiegoś wieżowca, czy do takiego budynku, gdzie heh, poglądasz w dół i pod Tobą małutkie samochodziki, ludziki, lęk wysokości, <gryz> paraliż. E, tak, tak, tak to wyglądało. Nie jedyny przykład. Mamy tam przykłady, gdzie hmm, bohaterowie wchodzą w jednym miejscu, wychodzą w zupełnie innym. Na przykład e, wychodzą, powiedzmy, tak jak w Narni, mieliśmy to przechodzenie przez szafę, no to w którymś miejscu w nigdzie bądź mamy bardzo podobną scenę, gdzie, gdzie bohaterowie wychodzą e, znajdują się jakby... To też była chyba jakaś szafa, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam teraz dokładnie. Jakiś mebel chyba to był. Oni przez to przeszli, znaleźli się od razu w mieszkaniu Richarda Mayhew, bo Richard Mayhew to jest tak naprawdę taka centralna postać tego wszystkiego. Hmm. O której pewnie jeszcze opowiem w tym rozdziale już nie długo. Natomiast jeszcze wracając do tego poprzeplatania tych światów Londynu pod i Londynu nad, czyli tego um, alternatywnego świata, jak gdyby alternatywnego wymiaru równoległego z, z takim bardziej rzeczywistym, wydawałoby się, to jedna cecha charakterystyczna tego przeplatania, to jest właśnie to, o czym wspomniałem, czyli to, że te światy się ze sobą stykają w bardzo dziwacznych miejscach, Wchodzisz w jednym miejscu, wchodzisz w zupełnie innym. E, takie popuntanie. Hmm. Natomiast druga cecha charakterystyczna, też bardzo interesująca i oryginalna, to i zagadkowa myślę najbardziej w tej powieści, gdyż hmm, nie wszystko zostało w niej wyjaśnione. Z tego fenomenu konkretnie, to kwestia jakby widoczności jedynego świata dla drugiego, czy mieszkańców jednego świata dla mieszkańców drugiego. To jest dopiero zjawiskowe na swój sposób, kiedy się wczytać, dowiadujemy się i się zastanawiamy, jak to dokładnie z tym jest. Może się na przykład wydawać w którymś momencie, że mieszkańcy Londynu pod po prostu są niewidzialni dla, dla ludzi żyjących w rzeczywistym tak zwanym świecie Londynu nad. W praktyce jednak okazuje się coś bardziej wysublimowanego, iż oni są widzialni, ale tylko przez chwilę, w taki dosyć oryginalny sposób. Czasem są zupełnie ignorowani, niezauważani, tak jakby w ogóle faktycznie nie byli dostrzegani, a czasem, czasem można doprowadzić do sytuacji, w której osoba z Londynu nad, zobaczy osobę z Londynu pod, ale nawet jeżeli ją zobaczy, to bardzo szybko o tym zapomni. Hmm. To dosyć oryginalny koncept w moim odczuciu. Mamy wiele przykładów w książce tegoż konceptu zilustrowanego. Jak autor do tego podchodzi? Hmm. Dosyć kontrowersyjne. Teraz nie kojarzę, żebym się spotkał z czymś takim wcześniej. Hmm, na taką fantazyjną, kreatywną bardziej skalę. Ale co jest najbardziej zagadkowe w tym wszystkim, to to, co zostało generalnie w moim odczuciu wyjaśnione w książce. Mianowicie. Hmm, jak to się stało możliwe, że Richard, który był postacią z Londynu nad, zobaczył postać z Londynu pod i o niej nie zapomniał. Czyli to jest dopiero fenomen i ja nie kojarzę, żeby to było wyjaśnione w powieści. No, podczas kiedy no, to jest najbardziej, najbardziej intrygująca kwestia jak to się stało, że Richard tak skutecznie dostrzegł tą postać z Londynu, pod którą była hmm, pani Drzwi, o której już wspominałem. Pani Drzwi to taka dziewczyna, młoda, czy młoda kobieta, jakby rzecz, czy hmm, nastolatka, trudno, trudno określić. Um, hmm która definitywnie pochodzi z Londynu pod. I w ogóle dom bardzo interesujący koncept sobą przedstawia. Ja wspominałem o tym charakterystycznym przeplataniu się tych dwóch wymiarów, tej rzeczywistości konwencjonalnej i tego Londynu pod, w jaki niekonwencjonalny sposób one się przeplatają ze sobą, przypominając gry komputerowe niektóre. To jeżeli chodzi o dom dom Pani Drzwi, to też zdradza pewną niespodziankę. Jeżeli nie chcesz jej poznać, to przewiń sobie o kilka, może o minutę, czy o ile tam, bo to lekko. Jak to jest z domem Pani Drzwi, z domem rodzinnym, no to fascynujący koncept, gdzie jest opisane, że wchodzisz do holu, tak jakby, i masz na ścianach porozwieszane obrazy, z których każdy prowadzi, też to się kojarzy przecież bardzo z Narnią, z których każdy prowadzi do innego pomieszczenia. Do innego pomieszczenia w tym domu, przy czym to jest tak zaprojektowane, że fizycznie te pomieszczenia nie znajdują się w tym samym budynku co ten hall, przedsionek jak to jest. Każde z tych pomieszczeń znajduje się zupełnie gdzie indziej, terytorialnie, geograficznie, w zupełnie innych miejscach, nie wiem czy w Londynie, czy na Ziemi jako takich, ale w innych zupełnie miejscach, absolutnie nie w jednym tym samym budynku. Tym sposobem te obrazy znajdujące się w przeciągu działają właśnie jako takie portale bardziej narnińskie niż jako takie konwencjonalne drzwi. Hmm. Co więcej, posługiwać się tymi portalami teoretycznie była w stanie tylko rodzina zamieszkująca ten dosyć charakterystyczny dom. Tak to zostało stworzone, żeby to służyło tylko im i jednocześnie stanowiło taki bezpieczny azyl. Hmm. Taką enklawę, jak gdyby. Na swój sposób fascynujący, dosyć oryginalny koncept. I co dalej? Może wróćmy do Richarda. Richard Mayhew. Um, postać, która wydawałaby się takim... No taka, taka sympatycznie stereotypowo odrysowana postać. z jednej strony nieco się kojarzy, można się zastanawiać, czy to nie jest taki um, um, um, leciutko zabawny troszeczkę fight-wapa ale z drugiej strony może niekoniecznie, hmm. ale ktoś, to wydaje się, albo inaczej nie wydaje się nikim specjalnym czy unikatowym, on po prostu jeszcze jedna osoba, która ma jakąś pracę, ma jakieś konwencjonalne życie, zrzędliwą, narzeczoną, ale jakoś to znosi, nie za fajnie daje radę sobie z poczuciem własnej wartości czy pewności siebie, w niezafajnej sytuacji go poznajemy. O taki hmm, facet, który, który um, niepokojąco zaczyna sytuować się w życiu w roli podnóżka, niż w roli równouprawnionego partnera. Hmm, w roli kogoś, kim można manipulować, rządzić bardziej niż kogoś, kto mocno stoi w życiu obiema stopami na ziemi i podąża w kierunku, który go interesuje. niemniej hmm. Jednak jest tak zarysowany, że możemy też poznać, że u Richard ma dobre serce i hmm. można dosyć szybko, ja dosyć szybko nawiązałem z nim jakąś taką nit sympatii, gdyż okazuje się bardziej, że on hmm, nie jest takim pozbawionym szans, właśnie nieudecznikiem życiowym, tylko po prostu bardziej tak z perspektywy czasu kojarzy się postać Richarda jako ktoś, kto po prostu nie miał szansy czy możliwości jakby przejść w bardziej odpowiednią, godną siebie formę. I jeżeli chodzi o fabułę powieści Nigdzie bądź, to, to wszystko, co się dalej dzieje w życiu Richarda przez, przez tą książkę, stanowi taką okazję dla niego osobiście do tej metamorfozy, której moglibyśmy rzec potrzebował definitywnie w życiu. Bo on wychodzi on wychodzi z tych wszystkich przygód zupełnie innym człowiekiem. Okazuje się, że, że tak jakby dojrzał, zmienił się, można niby powiedzieć, że to jest sztampowo przewidywalne, że te wszystkie przygody sprawiły, że on zmężniał, nabrał pewności siebie, przestał już być nieśmiały, zaczął potrafić walczyć o swoje, być zdecydowany, nie dawać sobie wchodzić na głowę. Można by powiedzieć, że to jest sztampowo przewidywalne. Ale z drugiej strony, z drugiej strony otrzymujemy, rzekłbym, wcale niesztampowe zakończenie. O, tego nie pokuszę się zdradzać ale żeby nie czuć sobie niespodzianki, ale zakończenie ha, zakończenie tej książki jest dla mnie, myślę ulubioną jej częścią. Jest to taka ulubiona scena, czy w ogóle szereg scen już końcowych. Najbardziej mi się podoba ten cały szereg w całej powieści Nigdzie bądź. Mamy powiedzmy taką scenę, gdzie gdzie Richard znajduje się w którymś momencie z powrotem w swoim życiu konwencjonalnym. Dlatego, że cały trik polega na tym, że kiedy on po raz pierwszy spotyka postać z Londynu pod, to konsekwencje tego spotkania część z nich jest dosyć osobliwa. Mianowicie wydaje się, jakby Richard sam stał się jedną z postaci Londynu pod. I to też nie kojarzę, żeby było wyjaśnione w tej książce, dlaczego tak się stało. Jest tylko wskazane, że um, pani drzwi wiedziała o tym, że tak się stanie, ale ja nie kojarzę. Być może to pominąłem, a być może faktycznie tego nie było wyjaśnionego w powieści. Um, nie kojarzę, żeby było opisane, dlaczego samo zetknięcie z postacią z Londynu pod miałoby już sprawić, że taka osoba z Londynu nad stanie się hmm, obywatelem tego alternatywnego wymiaru, jednocześnie przestając istnieć w świecie konwencjonalnie rzeczywistym. Wydaje się, że drzwi wiedziała, Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Mogła też wiedzieć, dlaczego on nią widzi? Cały czas, nie zapomina. Hmm. To jest dosyć, dosyć, dosyć intrygująca kwestia dla mnie, jako dla czytelnika. Natomiast, no, jako konsekwencje, początkowo poznajemy Richarda, któremu wcale nie podoba się ta sytuacja, że on przestał istnieć, że on został wyrwany nagle z ze swojego konwencjonalnego życia. Hmm. Początkowo mamy, mamy ten dyskomfort i bunt, gdzie właściwie Richard przez większość książki wydaje się mieć takie pragnienie, zdecydowanie, taką misję, żeby powrócić do, do swojego życia prawdziwego. To zresztą motywowało go do tego, żeby odnaleźć drzwi, panią drzwi, bo może ona by mu pomogła w tym. Hmm. Też ciekawa kwestia, też yy, niestereotypowo wyrysowana przez autora, dlatego, że wydawałoby się, że tak, yy, bohaterka będzie wiedziała, jak to zrobić, pewnie wyjdzie jakąś misję, że trzeba zrobić to, to i tamto, żeby on mógł wrócić do normalnego życia, podczas kiedy jako czytelnicy dostajemy zaskoczenie totalne, gdzie drzwi oraz inni bohaterowie Londynu Polt mówią jasno i otwarcie Richardowi, że to nie jest możliwe, że powrót do jego konwencjonalnego życia nie jest możliwe. Po prostu nie jest i tyle. Hmm, dla Richarda wydawałoby się, że jest to tragedia. Hmm, no, ale hmm, jakoś, jakoś to się dalej ciągnie. Przygoda za przygodą i a Richard ma jednak tę nadzieję, wydawałoby się, w którymś momencie w którymś momencie udaje mu się wrócić może powiem tylko tyle, że udaje mu się wrócić, a w momencie, w którym udaje mu się wrócić, on z zaskoczeniem zdaje sobie sprawę, że jest innym człowiekiem. Jest taka dla mnie pełna uroku scena, w której on z, ze znajomymi jest, wyszli ze znajomymi na miasto, tam chyba poszli do kina, później do jakiejś restauracji, on siedzi w tej restauracji, w którymś momencie zdaje sobie sprawę, że jakaś kobieta się do niego przystawia. Hmm. I ma taki przebłysk, w którym bardzo realistycznie zdaje sobie sprawę, że on ma pewność, że od tego momentu jego życie może się potoczyć dokładnie tak, jakby chciał, biorąc pod uwagę jego odmieniony już charakter. Że on może Mieć tą kobietę, może z nią być, może bardzo szybko wejść z nią, z nią w związek, um, może bardzo szybko wejść z nią w związek, może um, się z nią pobrać, gdzieś tam w międzyczasie awansować, kupić lepszy dom. On to zobaczył, wszystko w takim przebłysku w umyśle. Um, i zobaczył to i odczuł to jednocześnie bardzo realistycznie, że to jest bardzo realistycznie możliwe, że to jest bardzo wysoce realistyczna perspektywa wykonalna jak najbardziej. On miał takie absolutne przeświadczenie, że, że na wyciągnięcie ręki on to ma i tak się może potożyć jego życie i efekt byłby przecież jak najbardziej zadowalający, życie na poziomie, godne itd. i tym podobne. Problem w tym, jak on zareagował w efekcie, zdając sobie sprawę yy, z tej wizji. Mianowicie wyszedł. Wyszedł z tamtego baru, czy restauracji, czy co, co tam było. Po prostu wyszedł, opuścił tamto miejsce. Yy, tak jakby mu nie odpowiadało już to. Hmm. Nie odpowiadała mu ta wizja, której przecież mógł jak najbardziej pożądać wcześniej, jak poznajemy go na początku książki to przecież mogłoby być jego celem życiowym. Tak sobie życie poukładać. A jeszcze wcześniej mamy inny, urzekający na swój sposób kadr, kiedy on trafia z powrotem do swojego mieszkania, są mu dostarczone jego rzeczy, które gdzieś tam zaginęły wcześniej, są mu dostarczone w takich skrzynkach i on te skrzynki trzyma, spędzając w tym mieszkaniu dni. Trzyma te skrzynki i ich nie rozpakowuje. Tak jakby nie czując takiej potrzeby, a może nawet czując, że go to odpycha. Może czując jakoś tak podskórnie, że w tych skrzynkach jest zapakowany stary on, z którym on już się nie identyfikuje hmm. i nie utożsamia. Więc to jest też scena, która daje do myślenia mi. Jak o tym myślałem, kojarzyło się to z sceną końcową filmu. Tytuł oryginalny był bodajże Cast Away, a polski tytuł tego filmu był, myślę, Poza światem. Poza światem. To był film hmm, taki, żartobliwie mówiąc, na Robinsona Crusoe. Film z, myślę, Tomem Hanksen, w roli głównej gdzie główny bohater był um, takim biznesmenem, który prowadził dużą firmę, o ile nie korporację. Hmm. I w którymś momencie rozbija się, już nawet nie jestem pewien, bo strasznie rano oglądałem ten film, ale chyba, chyba samolotem coś już, nie pamiętam. W każdym razie trasia po prostu w efekcie jakiegoś wypadku na taką stereotypową, bezludną wyspę i spędza tam po prostu x czasu, ileś tam lat um, wiodąc całkowicie radykalnie, radykalnie inne życie. To jest w ogóle ciekawy, bardzo Koncept w tym całym motywie Robinsona Crusoe mi się zawsze podobał w literaturze. Taki motyw trafiania na taką bezludną wyspę, na taką enklawę właśnie i, i jakby zupełnie perspektywa zupełnie innego życia alternatywnego. Całkiem niedawno opisywałem w Molium powieść kolejną, która porusza dokładnie taki motyw. Powieść pod tytułem Błękitna Laguna. Jeżeli cofniesz się kilka rozdziałów wstecz, to znajdziesz um, opis hmm, malowniczej wizji, bardzo, bardzo malowniczej i na swój sposób oryginalnej tego motywu literackiego trafienia na Bezludną Wyspę, gdzie na Bezludną Wyspę tym razem trafiają y, dzieci, dwójka kuzynostwa, w bardzo młodym wieku, nawet jeszcze nie nastoletnim, tak bym rzekł, albo wczesno, w bardzo wczesno nastoletnim. I to jeszcze dzieci, które są w bardzo specyficzny sposób wychowane, nie znają w ogóle pewnych konceptów, nie wiedzą co to jest śmierć na przykład, były chronione przed, przed traumami, przed, przed negatywami świata. I oni nagle trafiają na bezludną wyspę i, i muszą sobie radzić sami, same. W tym wszystkim interesująca historia, malowniczo i tak ciepło oddana. Bardzo przyjemnie mi się tą książkę czytało, czy słuchało. Opowiadam o tym w jednym z poprzednich rozdziałów Molium. Natomiast jeżeli chodzi o ten film poza światem, no to tam mamy taką już mniej, tak że tak powiem, malowniczą wizję, taką bardziej obyczajową, że jakbym spokojną, wyważoną, realistyczną, bardziej bym rzekł wizję, um, która jakby wydawała się pokazywać, jakby to mogło naprawdę być dla takiego człowieka, jakby tam trafił. I jakie mogłoby to powodować w nim zmiany osobiście, w jego psychice. Hmm, to tak strasznie brzmi. Ale jest tam taka scena, też dla mnie osobiście pełna uroku, gdzie główny bohater w którymś momencie jest wyratowany z tej wyspy. Ktoś go tam znajduje. Chyba. Albo inaczej to się stało. Też już nie pamiętam. W każdym razie trafia z powrotem do rzeczywistości, do cywilizowanego świata. I jest pełna uroku scena, scenach, gdzie jest właśnie wskazane, że jest pokazane, gdzie on chyba nie decyduje się na przykład spać w mięciutkim łóżku wygodnym, tylko śpi na podłodze gdzie on bardzo specyficznie patrzy na dania, na jedzenie sporządzone, jakoś wykwintnie, jakieś wykwintne potrawy z surowców, produktów, żyjątek, które, z którymi on obcował na zupełnie innej stopie, że tak powiem, um, musiał przecież sam polować na jedzenie, sam to sobie jakoś przygotowywać po całych tych doświadczeniach samodzielnego radzenia sobie latami na tamtej bezludnej wyspie, on się stał również jakby literalnie innym człowiekiem, co radykalnie odmieniło jego perspektywę. Radykalnie odmieniło jego perspektywę postrzegania, pomimo tego, że on wrócił niby do rzeczywistości i, i myślę, że mógłby dalej tą firmę prowadzić prawdopodobnie, to on zupełnie inaczej się czuł. Oczywiście to było za, y, otwarte jak gdyby zakończenie. Jeżeli chodzi o ten konkretny film, to tam było zakończenie otwarte. Można by powiedzieć, że jest równie prawdopodobne, że on faktycznie zaadoptuje się z powrotem do cywilizacji i będzie kontynuował swoje biznesowe życie. Co, że jest równie prawdopodobne, że jednak może wyciągnie z tego jakiś zupełnie nowy kurs, do obrania i będzie wiodł życie w zupełnie innej jakiejś formie, jak kto wie. Trudno powiedzieć, raczej nie było tam przesłanek, które pozwoliłyby oszacować, w którą stronę ten bohater pójdzie. Um, natomiast, jeżeli chodzi o nigdzie bądź, to tutaj mamy tak jakby krok dalej postawiony przez autora, wyrysowany, gdzie bohater główny u Richard Mayhew po powrocie do prawdziwego życia, do, do tego realistycznego Londynu, nad, gdzie odzyskał faktycznie swoje życie, to on z zaskoczeniem zdaje sobie sprawę, że to go już nie kręci, że jakby on już nie identyfikuje się, nie utożsamia z tym, z czym utożsamiał się jeszcze przed tymi wszystkimi przygodami, że on jest zupełnie inną osobą. I, I to ma pewne konsekwencje dla niego osobiście, że, że rzeczy, które wcześniej były dla niego w porządku, jak najbardziej integralne, tak teraz nagle stały się obce. I, i mamy w tej książce na końcu przedstawiony hmm, taki proces decyzyjny, jak gdyby, gdzie Richard dochodzi właśnie do tego momentu, który nie został przedstawiony w tym filmie poza światem, czyli do momentu decyzji, w którym kierunku iść, czy, czy faktycznie obrać, wrócić do tej rzeczywistości, i zaadoptować się z powrotem jako nowy ja, lepszy właściwie, bo bardziej pewny siebie, bardziej przedsiębiorczy, no wreszcie odważny i tak dalej i tym podobne, czy też może hmm, zrobić coś innego, też może zrobić coś innego. I dla mnie ten konkretny wątek na samym końcu książki mnie osobiście najbardziej urzekł. Jak to zostało przedstawione? Od właśnie momentu, gdzie, gdzie Richard nie rozpakowuje tych swoich kuferków, skrzyń, bo czuje jakąś awersję do tego, jakąś niechęć, poprzez, poprzez to spotkanie ze znajomymi, z którego w którymś momencie wychodzi odrzucony tą wizją Realną, wysoce, poukładanego, godnego życia na poziomie, jak gdyby w ogóle mu już nie leżała. O, co za zaskoczenie. Po hmm, rozmowy z przyjacielem, kiedy hmm, można by się zastanawiać, po co on opowiada wszystkie te przeżycia swojemu przyjacielowi z pracy. Hmm. Dziwna bardzo scena, kiedy wyrzuca prezent, prezent, który dostał w Londynie pod, wyrzuca do kosza na śmieci chyba i mówiąc, że, że to jakiś tam śmieć był. Nic istotnego. Hmm. Można by wyciągnąć wnioski, że Richard sam już nie za bardzo wierzy w realizm tego, czego doświadczył. I ma podstawy, żeby nie być tak pewnym, że to, co mu się przytrafiło, było rzeczywiste. Ma podstawy, dlatego że inna ciekawostka, jeżeli chodzi o fabułę tej książki, to doznanie, jakie miał podczas tak zwanej próby klucza, gdzie jakby próba, charakterystyczne doświadczenie, którego wówczas doznał, było takie realistyczne próba takiego realistycznego przekonania go, że wszystko, czego doświadcza w Londynie Pod nie jest prawdziwe, że to jest jego imaginacja, że on oszalał i że tak naprawdę stanowi to jego ucieczkę od rzeczywistości, jaką stworzył jego umysł własny, ale że to jest wszystko fikcja. I to jest dosyć realistycznie przedstawione, też dosyć intrygujący, charakterystyczny koncept, gdzie Um, bardzo, jakby bardzo poważnie grozi Richardowi w którymś momencie taka właśnie zapaść um, uwierzenie w to, że on wcale że po prostu inaczej uwierzenie, że, to, że, że sytuacja w jakiej się znajduje jest znacznie bardziej przygnębiająca niż, niż te wszystkie przygody w Londynie pod zupełnie ten inny świat, że prawda jest znacznie bardziej gorzka, i smutna i dobijająca, dołująca, że nie ma żadnego fantazyjnego świata, nie ma żadnej magii, nie ma żadnych nieprzewidzianych zdarzeń, jakichś niesamowitych postaci i przygód. To, co jest, to po prostu włóczęga pod jakimiś mostami, i postralanie zmysłów. Jakby depresja może, wytrącenie się z równowagi psychicznej, szaleństwo i, i przebłysk świadomości w tym szaleństwie. Hmm. I to jest wszystko bardzo przekonujące. Uwierzenie, że, że cała wizja Londynu pod jest tylko właśnie szaleństwem, ucieczką umysłu od rzeczywistości. I Richard w którymś momencie przechodzi właśnie takie doświadczenie, gdzie on zostaje poddany takiej próbie Hmm. i po tej próbie, po jej przejściu faktycznie można by się nie dziwić, że nawet x czasu później on mógłby wcale nie być przekonany w realizm tych doświadczeń hmm. no bo niby ok niby miał to piórko w kieszeni, które dostał w prezencie ale z drugiej strony mógł go wcale na przykład nie dostać w prezencie, tylko znowu znaleźć się gdzieś na ulicy, a to jego umysł mógł mu oczywiście wmówić, że to w w prezencie od jakiejś postaci z Londynu pod. Wszystko mogło być przecież imaginacją. W tym jakby wątku tej powieści, hmm, w tym wątku poważnie podważającym realizm tych alternatywnych doświadczeń, Dostrzegam jakąś taką głębię. Mi się to kojarzy bardzo z taką wiarą w siebie, byciem wiernym, własnym wartościom. Czasem w życiu jest tak, że nie jest łatwo podążać własną ścieżką, którą czytasz z własnego serca. I możesz wówczas czasem zadawać sobie takie pytanie, czy na pewno warto być sobą, czy może jednak pójść na kompromis, czy może jednak to inni mają rację, czy może jednak powinieneś, czy powinnaś żyć w bardziej konwencjonalny sposób, iść jakąś utartą ścieżką, którą przecież tak często inni próbowali Tobie wmówić, czy do której próbowali Cię zachęcać, przekonywać, argumentować. Może jednak to oni mieli rację, kiedy jest trudniej, to możesz napotkać taki potencjalny kryzys, który mi się kojarzy właśnie z tym motywem, z tą próbą klucza w tej książce. Kryzys, kiedy mógłbyś, czy mogłabyś zapytać, siebie, czym jest ten twój głos wewnętrzny. Czy on jest wiarygodnym przewodnikiem, czy może fikcyjną imaginacją, czy on jest realnym jakby hmm, zjawiskiem. Czy też może jest tak zwanym myśleniem zrzeszeniowym? Hmm, hmm, a prawda jest taka, że że <grym> Wszystko wygląda zupełnie inaczej. Życie jest szare. Rzeczywistość jest szara. Konwencjonalna. Nie ma żadnej magii, żadnych indywidualnych ścieżek. Żadnej szansy. Nie ma żadnego wewnętrznego głosu. Hmm. Być może w którymś momencie natrafisz lub natrafiłeś się, natrafiłaś już na takie doświadczenia w życiu, które skłoniły Cię do podobnych przemyśleń i potrzebowałeś, potrzebowałaś podjąć decyzję, bo zwykle, zwykle w takich chwilach hmm, potrzebujemy podjąć decyzję, co determinuje, czy później będziemy etykietować te chwile jako chwile zwątpienia, czy też może hmm, takie doświadczenie sprawi, że porzucimy naszą ścieżkę i radykalnie odmienimy własne życie, zrezygnujemy z siebie, etykietując to, że to było po prostu nierealne marzenie, mrzonka. Ale to nie było dojrzałe, to było dziecinne, to nie było poważne. Trzeba w końcu dorosnąć. Potrafiąc czytać z siebie, potrafiąc słuchać własnego serca, być świadomym tego, co tam się kryje prawdziwych pragnień, marzeń, hmm. zebół, który w nas hmm. W którymś momencie możemy stanąć na rozstaju, potrzebując zdecydować, co uznamy za rzeczywistość. To, co w sercu, czy to, co na zewnątrz. Tak mi się kojarzy ta płaszczyzna Nigdzie Bądź, Mila Gejmana, na której jest rozrysowany ten konflikt, co jest rzeczywiste. I czy naprawdę Londyn Pod jest prawdziwy? Czy też może nie? Właściwie można by powiedzieć, że autor mimo wszystko wcale nie odpowiada nam na to pytanie, czy Londyn Pod jest prawdziwy. Wcale nam autor nie odpowiada. Chociaż można by się, mogłoby się wydawać, że, że to robi, ale po namyśle ja dochodzę do wniosku, że wcale nie. Że wcale nie ma w tej powieści twardego dowodu na to, że doświadczenia Richarda były prawdziwe, że nie były jego Wymysłem, imaginacją. Tak jak mówiłem wcześniej, ucieczką jego umysłu od rzeczywistości. Podyktowaną wstrząsem, traumą pewną, której doznał. Hmm. To jest niby znany scenariusz, że część osób ucieka w jakiś fikcyjny własny świat jako forma samoobrony, własnej psychiki przed jakąś właśnie traumą. Więc hmm. Można by tak na to spoglądać. Ja myślę właśnie, że ostateczna odpowiedź nie została udzielona. Co jest tą rzeczywistością? Czy Londyn podbył prawdziwy, czy nie? Czego tak naprawdę doznawał Richard? Niemniej jednak myślę, że czytelnik, jako czytelnik podejmiesz decyzję samodzielnie. Być może podejmie ją za Ciebie Twoje własne serce. Jak będziesz się czuć, jak będziesz się czuła, obserwując ostatnie, finalne sceny tej książki. Jeszcze zanim się rozwiąże wszystko, zanim poznasz, w którą stronę Richard poszedł, być może odczujesz, jak Ty byś chciał, czy byś chciała żeby postąpił. W tamtej chwili, pod koniec powieści, możemy towarzyszyć głównemu bohaterowi i być może empatycznie współodczuwać z nim jego ostateczną decyzję. Co wybrać? Będąc już ukresu i mając na wyciągnięcie ręki dowolny wybór, być może odczulibyśmy w sobie Jaki wybór chcielibyśmy podjąć na miejscu głównego bohatera? Jaki wybór bardzo byśmy chcieli, żeby on, żeby dokonał? Jakiego wyboru byśmy bardzo chcieli, żeby Richard dokonał? Hmm. No i dowiadujemy się. Na szczęście. Cieszę się, że tutaj nie mamy do czynienia z otwartym zakończeniem, tylko mamy Przedstawione, co Richard wybrał. Hmm. Dla mnie jest bardziej interesujące nawet, jak ty jako czytelnik będziesz się z tym czuł, czy czuła. Hmm. Jak ty byś postąpił, czy postąpiła. To jest interesujące. Dosyć. Można sobie odpowiedzieć na to pytanie. Po lekturze nigdzie bądź. Hmm. co jeszcze? Z takich ciekawostek wokół tej powieści, wokół fabuły, wspominałem, że nie doszukałem się na kartach tej książki wyjaśnienia, dlaczego Richard mógł widzieć panią drzwi. Fajne imię, są drogo. Drzwi. Dlaczego mógł ją widzieć i nie zapominał o niej? Tak jak mówiłem wcześniej, każdy Normalny tak zwany człowiek, który widział kogokolwiek z mieszkańców Londynu pod, jeżeli już w ogóle dostrzegł taką osobę, to szybko o niej zapominał. To jest wielokrotnie przedstawione w powieści. Ten schemat. Natomiast tutaj Richard napotykając na drzwi nie tylko ją widzi, ale i również o niej nie zapomina. Haha, wręcz bardzo dobrze ją pamięta. a Później nawet yy, szuka jej. <śmiech> Udaje się w misji, żeby ją odnaleźć żeby pomogła mu odzyskać jego życie, które widocznie stracił nagle z niewiadomych przyczyn. A ma powody, żeby uważać, że drzwi wie jak to naprawić. Więc jak tego nie doszukałem się wytłumaczenia, dlaczego Richard widział drzwi, tak? I nie doszukałem się na przykład wyjaśnienia, kim tak naprawdę są pan Krup i Waldemar. To jest właśnie uosobienie tej psychodeliczności w nigdzie bądź. Ta para. Swoją drogą, fantastycznie przedstawiona w serialu. Tutaj jako inną ciekawostkę mogę dopowiedzieć, że zacząłem się zapoznawać z tym mini serialikiem Nigdzie Bądź, który powstał najpierw, a dopiero później Neil Gaiman napisał całą powieść na bazie tego pomysłu, scenariusza, do tego serialiku. Sześć odcinków. Bardzo mnie zaintrygowało, jak, jak to zostało zobrazowane. Hmm. Jeszcze nie skończyłem zapoznawać się z całym serialem, ale obejrzałem bodajże trzy odcinki. I mogę powiedzieć na ten czas, że fantastycznie została przedstawiona para Krup i Waldemar, czyli ta psychodeliczna parka. A szczególnie, szczególnie Waldemar, bo tam Krup mi się nie podoba, ale Waldemar no nie San Jak on został przedstawiony. Swoisty komizm. Trochę nie wiem czemu kojarzy mi się z Monty Pythonem. <śmiech> tak jak zresztą Richard Mayhew przedstawiony w serialu zaskoczył mnie. Wygląda bardzo młodo. Ja czytając, słuchając książki nie czułem go tak młodo, jak wygląda w serialu. A w serialu wygląda młodziutko, jak chłopaczek, niewinny chłopaczek. Trochę mi przypomina detektywa Twin Peaks. Chociaż tamten był nieco bardziej dojrzały. To no postać Richarda Mayhew w serialu totalnie mnie rozbroiła. Jak on młodziutko i niewinnie wygląda. Niepozornie. Hmm. W ogóle ciekawie bardzo widzieć, jak zostały przedstawione poszczególne postacie w serialu. Jak zwykle czytając czy słuchając książkę, nabywony własnych wyobrażeń, odczuć na temat poszczególnych postaci, lokacji i tak dalej. Natomiast oglądając ekranizację, możemy to ciekawie skonfrontować ze sobą. Jak to zostało zobrazowane, jak to mogło wyglądać. Szereg zaskoczeń, jak na przykład Łowczyni, jak została przedstawiona w serialu postać Łowczyni. Też mnie zaskoczyło zupełnie. Hmm. Hmm. Ciekawy eksperyment zrobiłem sobie, jeżeli chodzi o ten serial. Mianowicie, zanim zacząłem go oglądać, um, zacząłem sobie puszczać kilka osobnych scen bez dźwięku. Zadając sobie pytanie, czy ja skojarzę, albo jak łatwo skojarzę, co te sceny przedstawiają. Już po przeczytaniu książki. I stwierdzam, że w każdym przypadku, chyba w każdym przypadku, a co najmniej w ogromnej większości, wiedziałem bardzo szybko, co jest pokazywane. Co to za scena. Chociaż nie słyszałem dźwięku. Myślę, że to chyba dobrze świadczy o tym serialu, że został dobrze nakręcony. Hmm. Więc Kolejna taka niewyjaśniona zagadka: kim tak naprawdę są Krup i Waldemar? Kim tak naprawdę są? Bo bardzo intrygującym jest ta informacja, yy, której się dowiadujemy, że, że oni sobie podróżują w czasie, tak jakby. To jest w ogóle intrygujące. Hmm. Kim oni są? Hmm. Inna ciekawostka. To podobno jest możliwy sequel powieściowy Nila Gejmana do Nigdzie Bądź. Chyba tytuł ma być Siedem Sióstr. Hmm. Ale jak to z tym będzie w praktyce? A może już jest, To jeszcze nie wiem. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli taki sequel by wyszedł, to z chęcią bym się z nim zapoznał. A tymczasem wiem, że jest co najmniej jedno, może nawet więcej, opowiadanko Nila Geimana Ze świata nigdzie bądź. Tak jak mówiłem, że do amerykańskich bogów zostało dopisane opowiadanko w tytuł, tytuł, tytuł Władca Górskiej Doliny, tak jest. Taki tytuł tego opowiadanka kontynuacji amerykańskich bogów, tak i coś takiego jest, jeden albo więcej smaczków w świecie, w obrędy świata nigdzie bądź. Jeszcze się z tym nie zapoznawałem, nie wiem, czy w ogóle będę. Niemniej jednak, jeżeli powieściowy sequel by wyszedł, pełna powieść, to z pewnością bym się chętnie z tym zapoznał. Druga część. Hmm. Co jeszcze ciekawego? Też taki smaczek, jak jest przedstawiony aparat, też taki wątek w ogóle nie rozwinięty sensownie, w sensie nierozwinięty szeroko, tylko napomknięty bardziej przez autora. To taki aparat odgrywający, tak jakby hmm, może od początku opisując, o co chodzi. Pani drzwi odnajduje w którymś momencie taki pamiętnik czy dziennik swojego ojca. Powiedzielibyśmy wideoblog. I to nie jest kaseta wideo konwencjonalna czy jakaś płyta, czy coś, czy jakiś komputer, tylko to jest taka bodajże kula, czy coś. To się wkłada w jakiś inny zupełnie mechanizm, wygląda to dosyć archaicznie i bardzo mi się kojarzy czy kojarzyło z wynalazkami prezentowanymi w grze Syberia. Bardzo, bardzo oryginalna, taka charakterystyczna wizja przedstawiona w grze Syberia. Zresztą są dwie części, a może już nawet więcej. Taka starsza gra komputerowa Syberia i Syberia 2 napakowana bardzo, bardzo charakterystyczną wizją rzeczywistości. Bardzo charakterystycznymi retro wyglądającymi wynalazkami. I właśnie w takim bardzo stylu wydaje mi się ten odtwarzacz wideo z nigdzie bądź. Hmm. I mówię, że wątek nie, nie rozwinięty szeroko, tylko napomknięty przez Mila Gejmana. Można było to bardziej rozwinąć, to tylko się smaczkiem jawi w tej książce. Nie ma tam wiele takich rzeczy. Um. W związku z czym wygląda to dosyć osobliwie, oryginalnie, że tak znikąd nagle pojawia się taka wzmianka, która hmmm się mówić, że w tym świecie Londynu po od wiele rzeczy jest w tym duchu. W tym syberyjskim duchu, że tak powiem. Tworzonych. to by było ciekawe poznać inne z tych rzeczy. Tak na szerszą znacznie skalę. Hmm, hmm, hmm. Taki smaczek, drobiazg. Czy coś jeszcze bym powiedział o nigdzie bądź? Hmm. Książkę czytało mi się, czy słuchało, bo słuchałem jej jako audiobook. Hmm. Szybko. Hmm. Wciągało mnie dosyć. Absorbowało. Lektura była absorbująca i jakoś tak ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że tęskniłem do niej. Zaraz po zakończeniu. Dosyć za zatęskniłem. Czyli coś mi się tam spodobało. Chociaż trudno zidentyfikować co, dlatego, że ten świat Londynu pody wcale mi się jakoś tak wcale nie podobał za bardzo, że tak powiem. Wydaje się takie obskurne. Niebezpieczny. Tam jest jeden taki he, znamienny cytat, że y, ktoś się pyta, czy ktoś tam jest niebezpieczny i druga osoba odpowiada, każdy jest niebezpieczny. Znamienny, znamienny. I to dob, dobrze oddaje ducha tego świata Londynu pod, gdzie jedynym miejscem, w którym możesz czuć się bezpiecznie jest tak zwany targ, wędrujący targ a i nawet jeżeli chodzi o ten targ, to żeby się do niego dostać, to nierzadko hmm, droga, sama droga może być śmiertelna. Możesz wcale tam nie dotrzeć w rezultacie. Na jedyne miejsce, które wydaje się bezpieczne, bo podpisano jakiś tam pakt o nieagresji, hmm, w rezultacie, którego wszyscy wiedzą, że na targu, nikomu nic nie grozi. Chociaż z drugiej strony dowiadujemy się, że jednak ktoś złamał ten pakt z tego czasu. I też mamy kolejną taką zagadeczkę, tajemnicę, jaki los spotkał osobę, jaki dokładnie los spotkał osobę, która złamała, naruszyła ten pakt. Takie smaczki Milgaimantu i ówdzie zarysowuje w powieści. Hmm, hmm, hmm. Także w moim odczuciu książka była dosyć chwytliwa, absorbująca, Generalnie wciągała efektywnie. I cieszę się z jej lektury. Powiedziałbym, że mnie usatysfakcjonowała, pomimo tego, że nie wszystko było w moim guście. Hmm. Były i spektakularne sceny, jak na przykład pojawienie się łowczyni po raz pierwszy a właściwie żeby być bardziej precyzyjnym nie tyle jej pojawienie się co ujawnienie <śmiech> tak to było to było spektakularne na swój sposób hmm. znany też jest ten motyw bardzo mi przypominał amerykańskich bogów motyw w którym główny bohater ma wizję we śnie I te wizje mu się powtarzają i powtarzają aż w którymś momencie hmm, hmm, trzy kropki tutaj to przecież identyczny scenariusz mamy w amerykańskich bogach. Identyczny. Hmm. Przy czym, przy czym ze wstępu do Nigdzie Bądź autorstwa bodajże pana Sapkowskiego, dowiadujemy się, że ta powieść jest tak naprawdę pierwszą, pierwszą powieścią Nila Gejmana, która została wydana kiedy na tym świecie byłem obecny lat 13. Hmm. W latach 90. Dokładnie w dziewięćdziesiątym roku była wydana książka Nigdzie bądź. I Neil Gaiman myślę, że nadal żyje tutaj na tym świecie Soci, kto wie, co on tam jeszcze pisze. Hmm. To był dobry wybór. Hmm. Mako. Sięgnąć po tą książkę. Była bardzo dobra, bardzo przyjemna niespodzianka. Lubię Mako swoją drogą, między innymi za to, że wybiera dosyć zróżnicowane pozycje do nagrywania. Jakby tak zgłębić, zeksplorować, co on nagrał, jakie tytuły, to są to dosyć zróżnicowane książki. Stylowo i atrakcyjne. Można się wciągnąć. Kojarzy mi się jedną z najświeższych, yy, jedna z najświeższych pozycji. Jaki to był tytuł? Ha, ha, ha. Chyba sobie nie przypomnę tytułu, ale to była jakaś powieść z science fiction, gdzie, gdzie recenzje wszystkie, czy większość recenzji tej książki rozpisywało się na, na temat problemu czy zagadnienia ludzkiej świadomości, czym jest świadomość. Tak dużo szumu się było w tych recenzjach wokół filozoficznej warstwy tej książki podczas kiedy książka była jednocześnie taką bardzo współczesną science fiction, która, miałem nawet niedawno takie przemyślenie, że jeżeli chodzi o tą konkretnie książkę, to, o wiem, już tytuł przypomniał mi się, Ślepowidzenie. Taki był tytuł tej książki, Ślepowidzenie, jeżeli chodzi o lekturę jej, no podobnie ona mnie zaintrygowała, sięgnąłem, przeczytałem, i miałem w rezultacie takie wrażenie później, jak tak myślałem o tej książce, że ona została napisana, jakby autor notorycznie się chciał popisywać. Właśnie zamiast po prostu pisać książkę i przekazywać jakąś historię, to moje subiektywne indywidualne odczucia czytelnicze były takie, że autor chce się popisywać wręcz. Popisywać e, własną elokwencją, czy czym tam. I to, to mi troszeczkę przeszkadzało w tej książce. To takie wrażenie popisywania się. Hmm. Niemniej jednak, poza tym, pomijając jakby tą kwestię, na swój sposób była to interesująca pozycja, ale może nie będę się rozgadywał o niej teraz. Hmm. Nigdzie bądź. Twoją drogą, zastanawiałem się i nie wymyśliłem jeszcze, dlaczego taki tytuł. Hm. Jak by to wytłumaczyć? Dlaczego taki tytuł książki? Postacie występujące? Barwne. <grymne> Bardzo barwne. Marquis de Carabas. To chyba najbarwniejsza z tych postaci. Najbardziej taka... Powiedziałbym, że najbardziej nieprzewidywalna. Postać, która mnie najbardziej zaskoczyła w tej książce to właśnie on. Te hmm. inne spektakularne koncepty, jak na przykład dwór hrabiego w jednym z wagonów pociągu. Jego sposób na catering. To taki hermetyczny żarcik, który poznasz, czytając lub słuchając tej książki. W jaki sposób na catering ma hrabia? <grydy> Czy inne barwne koncepty, jak na przykład taka grupa kobiet, jak one się nazywały? Purpurowe? Czy jakoś inaczej? Gdzie w którymś momencie jedna z nich zostaje przewodniczką grupy głównych bohaterów i poznajemy, wtedy dowiadujemy się znacznie więcej o tych kobietach. Wcześniej one się tylko gdzieś tam pojawiają na chwilę, przemykają między kartami, między wierszami, a dopiero później poznajemy je znacznie bliżej. Hmm. Jak o tym pomyśleć, to dochodzę do wniosku, że właściwie to ten świat jest takim całym wręcz całą taką garderobą fantastycznych postaci baśniowych niejako. To nie są tylko ludzie alternatywni, alternatywni ludzie żyjący w alternatywnym świecie. To jest również cała gama fantastycznych postaci, tak jak właśnie te kobiety, o których wspomniałem, czy tak jak osoby, które walczą siłą umysłu, Co tam jeszcze? Anioły? Hmm. Czy, czy Zjawiska typu te bąble czasu też bardzo charakterystyczne. Fajnie opisane bąble czasu tłumaczące dlaczego różne epoki mogą się mieszać w tym świecie Londynu pod, że to nie jest tylko alternatywna wersja współczesności ale to jest misz-masz takich różnych czasów zamkniętych w jednym wymiarze, różnych epok. Hmm. Też y, na swój sposób uroczą, urokliwą sceną było hmm, opuszczenie Londynu pod przez Richarda. Jak on zdecydował, że jednak chce wrócić do życia, jak już mógł, to hmm, jak on opuszczał ten świat, to troszeczkę mogłoby się łezka wokół zakręcić, jak to jest rozrysowane, jakby autor to celowo przedłużał, że to nie jest tylko króciutki akt i już jest, jesteś z powrotem, tylko była to cała jakby taka droga, jakby hmm, taka retrospekcja, pożegnanie takie uczuciowe na swój sposób. Hmm. I masz jeszcze ostatnią szansę, żeby zrezygnować, nie opuszczać, ale jednak decydujesz się to robić i jakiś smutek można odczuwać, że jednak jest ta decyzja finalna. Hmm. Jest jakaś tęsknota w tej książce za czymś. Tęsknota za czymś. Ten cały koncept Londynu pod, nad, alternatywnego świata, życia. Hmm. Przemyca jakąś tęsknotę za czymś. Hmm. Tęsknotę za czymś. I daje głęboko do myślenia to, jak się Richard czuł po powrocie. Mówię o tym dlatego, że dla mnie ta książka z jednej strony to jest po prostu osobliwy, oryginalny koncept fantasy. Z drugiej jest to książka, która niesie w sobie pewną łęgę, daje do myślenia, jakby skłania do, do myślenia. Hmm. Można się po niej dziwnie czuć. Pewnie nie każdy by tak miał. Domyślam się. Hmm. Nigdzie bądź. Autorstwa Nila Gejmana. Przyjemny kawałek lektury. Myślę, że... Na tym skończę, zakończę dzisiejsze wrażenia moje z tej powieści. Był to siedemnasty rozdział Molium, wyznań Mola Książkowego. Ja życzę Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy, w zależności od koordynatów czasowych, w jakich się znajdujesz. Dziękując za hmm, wysłuchanie dzisiejszego rozdziału oraz zapraszając serdecznie, do wysłuchania kolejnych. A w przygotowaniu gdzieś tam po drodze ciąg dalszy wielkiego cyklu Waldenowskiego i inne, inne tytuły, inne przemyślenia, obfite, pełne dygresji. Vol Mówił Thomas Lee.